Ewangelia świętego Jana, rozdział piętnasty. Jam jest ona winna macica prawdziwa, a ojciec mój jest ci winiarzem. Każdą latorośl, która we mnie owocu nie przynosi, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby obfitszy owoc przynosiła. Już wy jesteście czystymi dla słów, którym do was mówił. Mieszkajcież we mnie, a ja w was. Jako latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie będzie trwała w winnej macicy, także ani wy, jeśli we mnie mieszkać nie będziecie. Jam jest winna macica, a wyście latorośle. Kto mieszka we mnie, a ja w nim, ten ci przynosi wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Jeśliby kto nie mieszkał we mnie, precz wyrzucony będzie, jako latorośl, i uschnie, i zbiorą je, i na ogień wrzucą, i zgoreje. Jeśli we mnie mieszkać będziecie, i słowa moje w was mieszkać będą, czego byściekolwiek chcieli, proście, a stanie się wam. Wtem będzie uwielbiony Ojciec mój, kiedy obfity owoc przyniesiecie, a będziecie moimi uczniami. Jako mnie umiłował Ojciec, tak i ja umiłowałem was – Trwajcież w miłości mojej. Jeśli przykazania moje zachowacie, trwać będziecie w miłości mojej, jaką i ja zachował przykazania Ojca Mego i trwam w miłości Jego. Tom ci wam powiedział, aby wesele moje we was trwało, a wesele wasze było zupełne. Toć jest przykazanie moje, abyście się społecznie miłowali, jaką i ja was umiłował. Większej miłości nad te żaden nie ma, jedno gdyby kto dusze swoje położył za przyjacioły swoje. Wy jesteście przyjaciele moi, jeśli czynić będziecie cokolwiek ja wam przykazuję. Już was dalej nie będę zwał sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, leczem was nazwał przyjaciółmi. Bo wszystko, cokolwiek słyszał od ojca mego, oznajmiłem wam. Nie wyście mnie obrali, alem ja was obrał i postanowiłem, abyście wyszli i przynieśli owoc, a owoc by wasz, aby trwał. I o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu mojem, żeby wam dał. Toć wam przykazuje, abyście się społecznie miłowali. Jeśli was świat nienawidzi, wiedzcie, żeć mnie pierwej, niżeli was. Miał w nienawiści. Byście byli z świata, Świat, co jest jego, miłowałby. Lecz iż nie jesteście z świata, ale ja was wybrał z świata, Przetoż was świat nienawidzi. Wspomnijcie na słowo, Którem ja wam powiedział. Nie jest sługa większy nad Pana swego. Jeźlić mnie prześladowali I was prześladować będą. jeśli słowa moje zachowywali, i wasze zachowywać będą. Aleć wam to wszystko czynić będą dla imienia mego, Iż nie znają onego, który mnie posłał. Bym był nie przyszedł, a nie mówił im, Nie mieliby grzechu, lecz teraz nie mają wymówki z grzechu swego. Kto mnie nienawidzi i ojca mego nienawidzi. Bym był tych uczynków nie czynił między nimi, Których żaden inszy nie czynił, Grzechu by nie mieli, lecz teraz i widzieli, i nienawidzieli i mnie, i ojca mego. A iżby się wypełniło słowo, które jest w zakonie ich napisane, że mnie darmo mieli w nienawiści. A gdy przyjdzie on pocieszyciel, którego ja wam poślę od ojca, duch prawdy, który od ojca pochodzi, on o mnie świadczyć będzie ale i wy świadczyć będziecie, bo ze mną od początku jesteście.